podziemie podcastu, odcinek dziewiąty. No dziewiąty odcinek, dziewiąty odcinek. Yy, otóż yy, dziś w szkole yy, wyciągnęli nas na jakąś, nie wiem, można to nazwać... Sorry, prelekcje, coś w tym w tym guście e, i odbyła się ona, to znaczy była prowadzona przez przedstawicielkę Sanockiej Straży Miejskiej oraz e, więzienia w łupkowie to jest na w Bieszadach, no tak wam powiem, jeśli nie wiecie gdzie i coś tam gadały, jak to zwykle służby mundurowe potrafią i szczególnie Wpieniło mnie to, że Oni tak naprawdę Nie znają własnych Własnych No nie znają przepisów Bo Kumpel się zapytał Jaki mandat jest Za śmiecenie w miejscu publicznym I Może to nie jest ich wina Bo Przepisy się zmieniły, powiedziała, że jeszcze nie wiedzą Ta strażniczka miejska i że kiedyś było pięć dych Chyba Chyba tak, coś takiego Ale że to się zmienia na bieżąco i oni jeszcze dobrze nie wiedzą eee, No i I potem zapytałem ich Walnąłem im po prostu w ryj W konstytucji jest zapisane Coś takiego jak prawo prasowe eee, Co pani o tym sądzi Czy strażnicy Czy służby mundurowe Tego przestrzegają one coś tam na siebie popatrzyły, nie wiem, nie słyszałem co mówiły, w każdym razie padło hasło Konstytucja, coś tam, coś tam y... I no okazało się coś, coś bardzo przykrego Otóż jak wynikło z tłumaczeń tej strażniczki miejskiej w sumie nie wiedziała trochę o co chodzi i dlatego głos przejęła mm, przejęła ta pani z e, służby więziennej która tłumaczyła że mm, jak, jak ona to powiedziała aha bo próbowałem im po prostu uświadomić że prawo prasowe nie jest przestrzegane o czym jest to prawo, powiem wam za chwilę i tłumaczyła się tym, że e, każde służby mundurowe mają osobne regulaminy i tam jakieś te swoje, te i one są w zgodzie z konstytucją, coś tam zaczęła mieszać, wiadomo, czasem jak się księdza coś zapytacie i czy coś jest w Biblii okazuje się, że to jest tylko w tradycji i tak dalej, i tak dalej, on tego nie może znaleźć i, i miesza, nie? Wiadomo Zresztą większość osób tak robi, kiedy po prostu nie potrafi się przyznać do, do własnego błędu. No, w każdym bądź razie tak mieszała, mieszała, w końcu w ogóle zmieniła temat, bo powiedziała, no prosto w ryj powiedziała, że nie to jest tematem ich obecności i tak dalej. No i ogólnie masakra. Otóż teraz drogi słuchaczu, słuchaczu mój, powiem ci jakie są twoje prawa podczas gdy spotykacie cię niemiła sytuacja z policją lub strażą miejską, ogólnie ze służbami mundurowymi, a także urzędnikami, czyli na przykład nauczycielem i tak dalej. Na stronie kontestacji, kontestacja.com slash znak zapytania w się prasowe będziecie mieli dokładny spis tego, co należy robić, jak się zachować i tak dalej. W sumie zrobiłem sobie yy, odpis, można powiedzieć, z ustawy prasowej. Ustawa jest z dnia 26 stycznia 84. Dlatego czasami pada hasło Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo tego nie zmieniono, ale jest nadal ważna. I tak. Artykuł. E, artykuł pierwszy tej ustawy. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania jawności życia publicznego oraz kontroli krytyki społecznej. No, a teraz się zastanówcie, czy rzeczywiście jest wolność wypowiedzi. Na przykład w takim TVP1. Kiedy zadzwoni ktoś i powie hasło nie po linii. Albo spróbujcie na przykład na Onecie, jak jest jakaś tragedia, yy, napisać jakiś komentarz typu no trudno stało się, cóż. Nie, nie, nie puszczą go. A jak napiszecie Ach, to była ogromna tragedia, mój wujek tam pracował czy coś. Od razu. No, ale mniejsza. Artykuł trzeci. Pracownik poligrafii oraz kolportażu nie może ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać drukowania i nabywania przyjętych przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism lub innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. Czyli jeśli idziecie do drukarni, to oni wam to po prostu mają wydrukować z zamkniętym ryjem. Ale to już wynika trochę z wolnego rynku, bo jeśli gość ceni sobie klienta i chce zarobić, to wam wydrukuje bez problemu. Artykuł 4, ustęp 1. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne a w zakresie działalności społeczno-gospodarczej również organizacje spółdzielcze i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek są obowiązane do udzielania prasie informacji o swojej działalności. No właśnie, dlatego jak idziecie do jakiegoś urzędasa z ZUS-u i tłumaczy się, że nie wiem, nie ma czasu, bo pije kawę albo coś, pokazujecie mu to i ma wam obowiązek powiedzieć pod warunkiem, że nie jest to tajemnicą państwową bądź zakładową. Z tym też się trzeba liczyć. Ale też nie może, nie wiem, na przykład rzeczy typu... Uh, typu co, ile godzin dziennie pan pracuje, on nie może się tłumaczyć, że to jest tajemnica państwowa, bo bez przesady. <śmiech> Ustęp drugi artykułu czwartego... Odmowa udzielania informacji może nastąpić jedynie ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej oraz innej tajemnicy chronionej ustawą. No, to to co mówiłem. Artykuł 5. Ustęp 1. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie. No, dlatego... Nie martwcie się, że nie wiem. Nie jesteście pełnoletni albo coś. Według Konstytucji możecie udzielić wywiadu bez żadnych problemów. I ustęp drugi artykułu 5 Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji prasie, jeśli działa w granicach prawem dozwolonych. Czyli jeśli nie łamiecie prawa tym, co mówiliście, śmiało, mówcie, mówcie prawdę. Artykuł 6 ustęp 1. Prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. No. To już pozostawię wam do skomentowania. Ustęp drugi. Organy państwowe, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, czyli się powtarza oraz organizacje spółdzielcze. Są obowiązane do udzielenia odpowiedzi na przekazaną im krytykę prasową bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. No, także jeśli ktoś wam nie odpowiada, to jeszcze miesiąc poczekajcie. Dobra, ustęp trzeci. Przepis ustępu drugiego stosuje się odpowiednio do związków zawodowych, organizacji samorządowych i innych organizacji społecznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności publicznej. I ustęp czwarty. Nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych, ani w inny sposób tłumić krytyki. Dlatego jeśli ktoś wam e, będzie przeszkadzał, po prostu możecie mu pokazać prawą. A jeśli je złamie, wiecie, jakie są konsekwencje. Yy, ale też jeśli filmujecie na przykład policjanta, to również nie możecie mu przeszkadzać, bo wiadomo. Artykuł 7. Ustęp 1. Ustawa reguluje prasową działalność wydawniczą i dziennikarską. Ustęp drugi. W rozumieniu ustawy. 1. Prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teletekstowe, te, teleksowe, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. Prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. No, także jeśli macie bloga pod tytułem np. Emo Martynka, i zamieszczacie na nim wpis chociaż raz do roku. W świetle prawa jesteście dziennikarzami. <śmiech> Punkt drugi. Dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. O, to ty dziennik, wiadomo. Czasopismem jest druk periodyczny, ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przekazu za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, innego niż określony w punkcie drugim. Także podziemie jest czasopismem. W ogóle, podziemie podcastu czasopis... Czasopismo podcastowe... Nie, dobra, bez sensu. Punkt czwarty. Jeszcze tylko dwa, cztery artykuły. 4. Materiałem prasowym jest każdy opublikowany lub przekazany do opublikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu, rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa. 5. Dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych. Pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. I tu wam powiem, że jeśli na przykład będziecie mieli coś ciekawego, wysyłacie to mi ja to publikuję. Ciekawe rzeczy to na przykład wasze nagrania podczas spotkania z panem policjantem. 6. Redaktorem jest dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych. 7. Redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji. Czyli można powiedzieć, że redaktorem naczelnym podziemia jestem ja. Redakcją jest jednostka organizująca proces przygotowania, zbierania, oceniania i opracowywania materiałów do publikacji w prasie. No, także ja jestem wszystkim w podziemiu. A Kamil Szela, którego pozdrawiam, jest twórcą, stronopisarzem. No i artykuł ósmy, ustęp pierwszy. Jeśli komuś nie pasuje słowo ustęp, to, to znaczy paragraf. Nie, akapit. Artykuł ósmy, akapit pierwszy. Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek wyznaniowy. Czyli praktycznie każdy. Ustęp drugi. Organizacja polityczna, Związek Zawodowy, tam bla bla bla bla, inna organizacja społeczna oraz Kościół, inny związek wyznaniowy, może realizować uprawnienia wydawnicze bezpośrednio lub za pośrednictwem wydawnictw własnych, jak również innych wydawnictw działających jako nakładca. Artykuł 10. Ustęp 1. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego w granicach określonych przepisami prawa. <śmiech> nie, no dobra, nie umiem tak czytać. <śmiech> Ty bardziej, że sam nic nie rozumiem z tego zdania. Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego w granicach określonych przepisami prawa. Czyż nie lepiej? Akapit drugi. Dziennikarz w ramach stosunku pracy ma obowiązek realizowania ustalonej w statucie lub, lub regulaminie redakcji, który jest zatrudniony ogólnej linii programowej tej redakcji. Linia programowa podziemia podcastu to głoszenie wolności i, i pokazywanie jaki ten kraj jest. Także możecie mi przysyłać wszystko, a ja to jakoś sobie podciągnę pod linię programową. No. I akapit trzeci. Działalność dziennikarza sprzeczna z ustawą drugą stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego. Ale mi to nie grozi. Mm. Artykuł 12 przedostatni. Ustęp pierwszy. Dziennikarz jest obowiązany. 1. Zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych. Zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. 2 chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie. No, czyli jak ktoś mi poda jakieś zdjęcie policji, to nie bójcie się, nie podam waszych danych. Akapit drugi. Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści majątkowej bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej reklamą. Tego nie skomentuję. I artykuł 13, ostatni. Znaczy, tych artykułów jest coś 60, ale ja sobie wybrałem najważniejsze. Artykuł 13, akapit 1. Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w pierwszej instancji. Drugi. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunków osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. Jak również danych osobowych i wizerunku świadków pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby wyrażone to zgodę. I 3. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie drugim nie narusza przepisów innych ustaw, właściwy prokurator lub sąd może zezwolić ze względu na ważny interes społeczny na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. No. teraz wam powiem, o co w tym wszystkim chodzi. E, otóż chodzi o to, że jeśli widzicie umunderowanego policjanta, pierwszym jego obowiązkiem jest wylegitymować wam się, jeśli w ogóle ma do was jakąś sprawę. Bez wylegitymowania się nie ma prawa wam nawet powiedzieć Dzień dobry. Przepraszam. E, nie ma prawa wam powiedzieć Dzień dobry, i wy oczywiście nie musicie go nagrywać, ale jeśli zacznie was wkurzać i widzicie, że postępuje niezgodnie z prawem, wyciągnięcie telefonu i powiedzenie, nawet nie musicie mu mówić, ale rozpoczęcie nagrywania jest bardzo dobrym dowodem w sądzie i tego tak się bała właśnie strażniczka miejska i pani ze służby więziennej. Tłumaczyły, że są odpowiednie organy policji, które będą ścigać strażników miejskich i tak dalej, którzy łamią prawo, ale powiem wam tak szczerze, pierdolić to. Otwarcie, za przeproszeniem, no bo sami wiecie jak to jest, jedna firma, wszyscy trzymają się w kupie, kto oglądał film Psy, ten wie. Eee, co wam jeszcze mogę powiedzieć zróbcie coś z tym, kurwa. No właśnie. Ludzie, nie, nie bójcie się, bo prawo prasowe działa na waszą korzyść, chyba jako jedno z niewielu. I jeśli jakkolwiek policjant nagnie prawo, znaczy nagnie, złamie prawo, y, powinien dostać y, dyscyplinarkę. Dlaczego? Gdyż policjantem powinna być osoba niekarana, a jeśli macie jawne nagranie, film czy dźwięk, jak policjant łamie prawo, do sądu. Nie, nie bójcie się, nie, nie martwcie się o koszty. Jeśli macie dobrego prawnika, znaczy wynajmiecie sobie dobrego prawnika, on wywalczy odszkodowanie dla was i trochę kasy jeszcze dla siebie. Także może nie tyle donoście, co po prostu znajcie swoje prawa, bo... Bo warto. Policja prawa nie zna. I nieważne co o tym myślę, takie są po prostu realia. Możecie się ze mną nie zgodzić. Wiadomo, są może jakieś pojedyncze przypadki policjantów, którzy prawo znają i, i starają się go przestrzegać. Ale to są. To jest naprawdę margines. Na co muszę was znaczy, przed, czy muszę was przestrzec, bo y, policja robi swoje się, że tak powiem, dlatego naprawdę nie bójcie się jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie czy w komentarzach, czy na maila jeśli chcecie zachować anonimowość pomogę wam odpowiem śmiało Możecie do mnie walić jak w ogień. Small brother pomaga. <śmiech> Nie no, dobra. Będę kończył już ten odcinek. Jeśli chcecie nagrywać ze mną kolejne, to zapraszam. Także jeszcze wam przeczytam kawał i będę kończył. Dzisiaj będą dwa odcinki, bo wczoraj nagrywałem z osobliwą i zdech serwer. Nie, nie strony, tylko tam hostingu, na który, ko, na który wrzucam odcinki. Eee, Także się nie dało. No. Który kawał? O, małego niedźwiadka Alexa uniosła kran na środek morza. Pewnie był umarł z głodu i chłodu, gdyby lodołamacz Arktyka nie wkręcił go w śrubę. To nie przeszkadzamy Państwu, do widzenia. Strasznie głośno było, sorry Wam wszystkim za to. To pożegnam się z, to pożegnam się z Wami innym jinglem. tylko... O, mam go, dobra. A reszta spać, żebyście mi w nocy nie marudzili. Cześć.